Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mamy dla Was audycję wyjątkową, przynajmniej... Wyjątkową na dzień dzisiejszy, bo mam nadzieję, że niedługo stanie się standardem. Nagrywamy w duecie. Razem ze mną jest Skóra. Witam wszystkich serdecznie. I mam nadzieję, że w przyszłości czeka nas więcej takich odcinków jak dziś. Tak, ja też mam taką nadzieję. <grych> dziś pogadamy sobie trochę o jednej z póki co ostatnich ekranizacji tekstu Stephena Kinga w filmie, którego polski tytuł brzmi Czarny Cadillac, opartego na opowiadaniu Cadillac Dolana ze zbioru marzenia i koszmary. Pierwsze informacje o organizacji Cadillac Dolana tak naprawdę pojawiły się już 10 lat temu. I co jakiś czas wracano do tego tematu, ogłaszając kolejną obsadę. W 2001 roku w filmie miał grać Kevin Bacon i Sylvester Stallone. W 2004 roku Freddie Prince Jr. i Gabriel Byrne. A w 2007 roku Denis Hopper. Za każdym razem była już ustalona data rozpoczęcia zdjęć i data premiery, a potem temat umierał. I dopiero w 2008 roku, przy czwartym podejściu do filmu, ogłoszono ostateczną obsadę Czarnego Cadillaca. Sam film miał też dość dziwną historię. W 2009 roku, gdy światowa premiera nie była jeszcze znana, a nawet jeszcze nie było wiadomo, czy w Stanach film pojawi się w kinach, czy na DVD, to szwedzki dystrybutor zapowiedział na 1 lipca wydanie filmu na DVD i blu ray I tak naprawdę ten film miał swoją światową premierę właśnie w Szwecji. A amerykańska premiera, to też jest dosyć ciekawe, bo ona przeszła kompletnie bez echa. Ja wczoraj sobie przeglądałem archiwa newsów na stevenking.pl i na zagranicznych stronach mhm. i w zasadzie to wydarzenie ogranicza się tylko do jednej wzmianki, że w Ameryce film ukaże się w grudniu 2009 roku. Może to jest po części spowodowane osobą reżysera, niejaki Jeff Bessley. Jest rzemieślnikiem raczej niż, niż jakimś powiedzmy autorskim reżyserem, no bo z tego co widzę tutaj... To jest to jego trzeci film, no i chyba dzięki temu filmowi będzie najbardziej znany, a jego inne pozostałe dzieła, no to raczej nie wiem, czy można nazwać dziełami, no to jest współpraca, czy właściwie reżyseria przy kilku serialach, których, szczerze mówiąc, tytuły mi nic nie mówią. Ja reżysera kompletnie nie znałem. Jedynie znałem scenarzystę tego filmu. A mhm. to jest człowiek, który coś tam już przy Kingowych filmach dokonał. Mhm. Bo on razem z Kingiem pisał scenariusz do serialu Szpital Królestwo i jest też autorem takiej troszeczkę beznadziejnej książki. Ona też w Polsce była wydana. Szpital Królestwo, dzienniki Eleonora mhm. Drus. Przechodzimy do głównej ekipy. Tak naprawdę obsada tutaj ogranicza się w zasadzie do trzech nazwisk. I według mnie obsada jest koszmarna. Zgadza się. Myślę, na to patrzysz. No niestety jakoś te postaci ze sobą nie współgrają, nie, nie uzupełniają się. Pomimo, że Christian Slater jest, jest no powiedzmy gwiazdą, chociaż może z tego drugiego rzędu, nie jest to gwiazda tak znana jak na, na przykład Brad Pitt czy Bruce, Bruce Willis, no to postać znana... Chociażby właśnie z ekranizacji Umberto Eco w imię Róży. No tak. i wydaje mi się, że jeśli miałbym tutaj przyjść do oceny już samej gry aktorskiej Slatera, no to on tutaj chyba troszkę przeszarżował. Chciał pokazać jakby za dużo zła, za dużo różnych min, min skrzywień, krzyków... Zupełnie mi to nie przypadło do gustu. On zrobił zupełnie co innego niż, niż Stephen King w opowiadaniu, bo ta postać to był taki wyrafinowany, chłodny morderca. Christian Slater zagrał takiego furiata. Dokładnie. Y, furiata ze skłonnościami do filozofowania. Ja Christiana Slatera raczej kojarzę z komediami sensacyjnymi. Mi się on nie kojarzy aż tak z imieniem Róży. I przyznam, że gdy byłem w podstawówce, no to Slater był jakimś tam jednym z moich ulubionych aktorów. Ja uwielbiałem wtedy więcej czadu, uwielbiałem mistrza deskorolki, ale później jakoś tak ten aktor mi zniknął z oczu. I tak naprawdę nie wiem, co się z nim dalej działo. Teraz nagle wyskoczył mi w ekranizacji Kinga, no i, no i zagrał słabo. Pozostałych dwóch aktorów, można powiedzieć, kojarzę z widzenia. Dopiero teraz czytam, że jest to Wes Bentley i Greg Brick którzy grają jedne z głównych ról. Jeden gra pomocnika Krystana Slatera a drugi gra głównego bohatera, nieszczęśnika któremu zostaje zamordowana żona. No i właściwie cały film, cała fabuła opiera się na pomyśle, by pokazać drogę do zemsty głównego bohatera właśnie za morderstwo żony. Ja tego pomocnika Leitera też kojarzę z widzenia, ale dzisiaj przejrzałem całą listę na IMDB i nie mogę sobie uświadomić kompletnie, skąd jego kojarzę. Także jego sobie daruję, chociaż on chyba jest jedną z ciekawszych tutaj, jedną z ciekawszych postaci, jedną z najlepiej zagranych, tak mi się wydaje. No bo West Bentley, to co on pokazał, to dla mnie to jest jakaś niestety jakaś kpilina. tak, no zupełnie, zupełnie nie mogłem wczuć się w kogoś, który jest zastraszony, przerażony całą sytuacją ta gra wydała mi się jakaś zupełnie płaska i niewiarygodna. No chociaż pod koniec filmu było troszkę lepiej. Pod koniec troszeczkę emocji włożył w tą grę, ale tak naprawdę przez pierwszą godzinę to on grał cały czas tak samo. To było drewno na ekranie. Nieważne co on robił, czy prowadził lekcje, czy spał z żoną, czy, czy rozpaczał po jej śmierci, tam no, cały czas taki sam wraz twarzy. Dokładnie. Tutaj taką najbardziej kuriozalną sceną chyba jest scena, kiedy dzieciaki na lekcji cicho siedzą, co jest dosyć Dosyć rzadko spotykane, żeby <śmiech> dzieciaki w podstawówce siedziały tak grzecznie. I nagle on zrzuca wszystkie y, przybory, książki, lampę z biurka z jakąś taką miną, która nie wiadomo, czy chce te dzieci zamordować, czy, czy, czy zemdleje ten gościu. No, raczej scena wzbudzała we mnie śmiech niż, niż powiedzmy jakąś grozę. Kiedyś w cinemie widziałem taki żart y, z mimiki twarzy Stevena Sigala, To było osiem zdjęć, na każdej było, była ta sama twarz i, i, i każde zdjęcie było podpisane inaczej. Jestem zły, jestem zmęczony, jestem smutny, tak. jestem wesoły. No i właśnie Bentley mi się strasznie skojarzył z tym obrazkiem. Przy czym wydaje mi się, że Sigal jednak mimo wszystko wkładał więcej życia w swoje sensacyjne filmy o zemście z lat 80 to jest to 90 jest to nie możliwe. Nie kiedy on grał. Pozostała zupełnie obsada stła kojarzyła mi się z sensacyjnym kinem klasy B z lat 80 Wielki murzyn, mówiący basem z akcentem, gang Azjatów. To mi kompletnie nie pasowało do filmu z końca pierwszej dekady XX wieku. Znaczy ja może powiem, że opowiadania Kinga nie czytałem, i sam film będę oceniał jako powiedzmy dzieło samoistne, nie jako ekranizację. Z mojej perspektywy widza, który nie czytał oryginału, jest to po prostu teraz nieistotne, jakie zmiany wdrożono podczas ekranizacji tekstu. Natomiast to, co mówisz, Odnośnie tego klimatu, no to, to jest chyba trafna uwaga, że on w jakiś sposób może tam próbuje nawiązywać do kina z lat osiemdziesiątych, czy z początku lat dziewięćdziesiątych, ale wydaje mi się, że jednak to było niezamierzone, tylko wynikało po prostu ze słabego budżetu i ta charakterystyczna praca kamery mm, dla produkcji raczej telewizyjnych, niż dla dużego kina um, wydawała mi się tutaj um, znacząca. Tak naprawdę ja nawet nie wiem, czy ten film miał premierę w kinie. W Szwecji wyszedł od razu na DVD, a jak wyszedł w Stanach, to zostało przemilczane. Może gdzieś tam w internecie byśmy się dokopali do takiej informacji. A co do tego, że ty nie znasz tekstu, ja akurat znam dosyć dobrze, czytałem kilka razy, Chociaż dzisiaj jak usiadłem do filmu, to sobie nie odświeżyłem. Postanowiłem, że obejrzę, mając tam troszeczkę w pamięci tylko tego opowiadania i znacznie lepiej mi się oglądało, bo właśnie nie zwracałem uwagi na takie drobiazgi. To, co mówiłem o zachowaniu Christiana Slatera, który w filmie jest furiatem, a pamiętam, że w opowiadaniu był takim wyrafinowanym, chłodnym człowiekiem to aż tak mnie nie raziło. Tak samo główna postać grana przez ja też w opowiadaniu była inna. On w opowiadaniu tak z zimną gryfią planował tą zemstę. Natomiast postać z ekranu to taki troszeczkę zapijaczony wykolejeniec, który w zasadzie przypadkiem wpada na pomysł, jak ma się zemścić na dolanie. Przynajmniej tak. ja miałem takie wrażenie. Tak to też wygląda z mojej perspektywy. Natomiast ja próbowałem, oglądając ten film, odnaleźć tutaj coś z Kinga. Coś z, z tego klimatu, jak to to mówimy Kingowskiego, no i muszę powiedzieć, że nie znalazłem za wiele z klimatu Kinga. Nie było tutaj jakiejś tajemnicy, która by mnie zafascynowała, chociaż już w pierwszej scenie słyszymy głos narratora z OFU, który mówi, właściwie opisuje, postać głównego czarnego charakteru, czyli Dolana. Że jest to człowiek, który jak obok ciebie stoi i oddajesz moc, to aż po prostu czujesz pieczenie. Jeśli gdzieś splunie, to trawa robi się tam brązowa. To jest oczywiście cytat z pamięci. Natomiast widz od razu oczekuje jakiegoś zła, wcielonego zła, jakiegoś szatana, który oczywiście u Kinga często występuje właśnie pod ludzką postacią. Natomiast tutaj po kilkunastu, no nawet po kilku minutach, kiedy widzimy pierwsze sceny, kiedy Dolan podchodzi do grupy schwytanych prostytutek, zabija jedną, widzimy, że jest to zwykły świr, który do końca filmu pozostanie tą samą postacią i tak naprawdę nic więcej o niej się nie dowiemy. No i to jest minus, ponieważ ja oglądając film chciałbym po prostu iść, iść z bohaterami, poznawać ich coraz głębiej, no a tutaj niestety tego nie, nie było. Myślę, że jest taka drobna zmiana w kreacji tej postaci. W opowiadaniu zabójstwo żony głównego bohatera dla Dolana to był taki czyn, o którym on od razu zapomniał. To było nieistotne. Ta żona mu weszła w drogę, on ją potraktował jak robaka zdeptał i więcej o tym nie pamiętał. W filmie jest scena, gdy oni się spotykają i Dolan rozpoznaje Robinsona. W opowiadaniu też była ta scena, ale Dolan go nie rozpoznał, bo on kompletnie o tym zapomniał. To było dla niego nieistotne. Mhm. I właśnie książkową wersję Dolana zgubiła ta cała pewność siebie, że on życie ludzkie traktował w taki sposób, zabił kobietę i od razu wymazał to z pamięci. Hmm. A powiedz mi, czy w tekście... Kinga była scena, w której Dolan daruje życie głównemu bohaterowi. No właśnie tego nie było. To znaczy, ja troszeczkę już słabo to pamiętam, ale była właśnie taka scena jak w filmie, gdzie oni się spotykają przez przypadek samochodami. Główny bohater podjeżdża i przez przypadek staje obok Dolana. To było w filmie, nie? Tak. W filmie Dolan go rozpoznał, a w opowiadaniu właśnie nie rozpoznał, bo on go kompletnie zapomniał. To było dla niego nieistotne. Dlatego cała ta późniejsza, to, to, te całe konsekwencje tej sceny, które pokazano nam w filmie, ich w opowiadaniu nie było. No i pod Podejrzewam, że wtedy ten finał mocniej mógłby wybrzmieć, prawda? Bo wtedy Dolan byłby zaskoczony tym, kto to tutaj chce się zemścić, i, i kto chce go tutaj, że tak powiem, żeby jak najmniej spoilerować, unieszkodliwić do finału, jeszcze za sekundę wrócimy, ale właśnie o ile dobrze pamiętam, to tak to było przedstawione w opowiadaniu, że, że, że Dolan dopiero w zasadzie w samym finale rozpoznał z kim ma do czynienia. Mm -hmm. A co sądzisz jeszcze o postaci kobiecej? Ona króciutko wystąpiła i według mnie to akurat plus, że krótko była na ekranie. Dokładnie. Mogła nawet być tam jeszcze krócej. Ona w sumie daje taki dodatkowy impuls głównemu bohaterowi. Po pierwsze że była jego żoną, no więc warto pomścić swoją żonę, a w dodatku jest możliwe, że ona y, zaszła w ciążę, więc oprócz pomszczenia żony Robinson może pomścić jeszcze swojego nienarodzonego syna, więc powinniśmy jeszcze bardziej kibicować Robinsonowi. Tak naprawdę postać tej aktorki to jest y, największa zmiana chyba, jeżeli chodzi o, o zgodność z opowiadaniem. To całe rozbudowanie wstępu w filmie, co jest oczywiste, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z filmem pełnometrażowym. Tylko ta rozbudowa według mnie była strasznie głupia, bo w opowiadaniu tylko wspomniano te wydarzenia. Bez szczegółów i to było dobre. Mhm. Było wspomniane, że kiedyś Dolan zabił jego żonę, bo ona była tam gdzieś, chciała, chciała zeznawać i... I, i, I wszystko. My Opowiadanie zaczynamy od momentu, gdy Robinson już zaczyna planować swoją zemstę. Natomiast w filmie y, cały ten wstęp był rozbudowany, pokazano nam to ze szczegółami i moim zdaniem to, było, to była najgorsza część filmu. No i ja się tutaj z tobą zgadzam w stu procentach, ponieważ y, wydaje mi się, że to co najciekawsze w tym filmie to momenty, w których już wiemy, że główny bohater jest na tyle zdeterminowany, iż y, będzie w stanie pomścić swoją żonę i zaczyna przygotowania do zemsty. No, na niekorzyść filmu trzeba powiedzieć, że jest to ostatnie 20 minut y, filmu. Od siebie powiedziałbym, że osobiście widziałbym ten film, te ekranizacje opowiadania jako część jakiejś większej całości. Coś na kształt Creep Show, autorstwa Georgia Romero. I dlaczego mówię akurat o Creep Show? Otóż przypomnijcie sobie jedno z nowelek w Creep Show z główną rolą Leslie Nielsen. Tam też mamy bardzo podobne zakończenie, motyw zemsty. Natomiast tam było to wszystko potraktowane z przymrużeniem oka. Ja jestem w stanie domniemywać, że opowiadanie Kinga na pewno nie jest pisane z przymrużeniem oka. Natomiast myślę, że można by to nakręcić troszkę z przymrużeniem oka i to dla widza byłoby bardziej wiarygodne. O oczywiście wtedy byśmy zmienili całą koncepcję Kinga, ale... Myślę, że samemu filmowi mogłoby to wyjść na dobre. Ja nie myślałem nigdy o tym, żeby nagrać to z przymrużeniem oka, ale też kompletnie nie pasuje mi forma filmu pełnometrażowego. Dokładnie. Ja żałowałem strasznie, że to się nie pojawiło w serialu Marzenia i koszmary. Czyli powiedzmy 50-minutowy odcinek. Ostatnie pół godziny możemy zostawić. Pierwszą godzinę kondensujemy do 15 minut i moim zdaniem wychodzi idealna historia. Chciałbym tutaj jeszcze przywołać pewien trop, który dał mi dużo do myślenia. Otóż na stronie IMDB właśnie znalazłem informację, że King napisał tę nowelę zainspirowany opowiadaniem Edgara Alana Poe Beczka Amontillado”. To króciutkie, siedmiostronicowe opowiadanie polegało na tym, iż jeden mości pan Zemścił się właśnie na drugim mości panie, który lepiej znał się na winie, czyli na tytułowym Amontilladzie. I no, jaki był los tego znawcy? No, los był jego taki, że został żywcem pogrzebany w, w lochach, a właściwie no, w lochach winiarni. No i można powiedzieć, że King i jednocześnie reżyser filmu próbują w jakiś sposób tutaj pokazać swoją wersję. No i no niestety reżyserowi się nie udaje pokazać swojej reinterpretacji Edgara Alana Poe w sposób dobry, no. Są jeszcze dwie zmiany takie drobne w stosunku do opowiadania, ale moim zdaniem dwie na plus, bo na razie cały czas mówiłem o tym, co się zmieniło na minus. Tak. I tak, jedna taka delikatna, czyli dopasowanie historii do obecnych realiów. Mi się to strasznie podoba. E, moim zdaniem, o ile czas akcji nie jest istotny dla samej akcji i klimatu opowieści, to ekranizację powinno się uaktualniać do czasów obecnych. W czasie, gdy rozgrywało się opowiadanie, nie było internetu ani komórek i to zostało tutaj zmienione i zostało zmienione bardzo fajnie. Bo moim zdaniem to jakoś tam wpłynęło na, troszeczkę na, na klimat y, zakończenia. Gdy Dolan y, łączy się z internetem, tutaj nie będziemy powiedzmy za dużo zdradzać. Mm -hmm. no, ale sam fakt, że, sam fakt, że twórcy zauważyli ten problem i go uwzględnili, bo jednak uaktualnienie historii czasami jest problemem. Mm -hmm. Gdy nagle trzeba wprowadzić internet, komórki, to jest bardzo duży problem dla niektórych tak. historii. No dobra, ale to to jest taki drobiazg. A dość poważna zmiana to było wprowadzenie postaci agenta, bo tego nie było w opowiadaniu, a przynajmniej ja nie pamiętam. I on w końcówce, ja tutaj nie chcę za mocno spoilerować, ale on w końcówce dzwoni do głównego bohatera i wtedy główny bohater staje przed takim dylematem. Tego w opowiadaniu nie było i to jest moim zdaniem bardzo dobra zmiana. Rzeczywiście, te momenty w końcówce, w których... Główny bohater jest postawiony przed moralnym dylematem, też by właśnie interesujące. Tam się pojawia wątek właśnie taki, czy, czy doprowadzać tę zemstę do końca, czy odpuścić i pozostawić wszystko w losie sprawiedliwości, czyli znaczy Instytutu Sądowniczego. Trzeba jeszcze, jeszcze wziąć pod uwagę jedną z pierwszych scen, znaczy no, bardziej początkowych, gdzie główny bohater kupuje niczym brudny Harry pistolet, właśnie żeby samemu wymierzyć sprawiedliwość, jak, jak Clint Eastwood w brudnym harym. No i tutaj ta historia też w jakiś sposób nawiązuje do klasycznego brudnego Harry'ego i stawia jakieś pytania o problem moralny takiej zemsty. I właśnie tak jak mówiłem na poprzednio, no, te ostatnie 20 minut są, są, są najciekawsze w całym filmie i, i właśnie także poprzez ten problem moralny. Tutaj warto przytoczyć taką scenę, w której no, główny bohater pyta Dolana, czy, czy wierzy w Boga? Być może... Jeżeli dobrze odpowie zły charakter na to pytanie, no to zostanie uwolniony. No i co robi zły bohater? No on oczywiście odpowiada z pasją, że wierzy w Boga, że teraz już w głowie mu myśli, że no teraz mnie uwolni. No po czym... Tutaj następuje ciekawy zwrot akcji i dowiadujemy się, że główny bohater w Boga nie wierzy. Jakie zakończenie jest, no to nie będziemy zdradzać, chociaż pewnie już słuchacze się domyślają, ale wydaje mi się, że tutaj taki ciekawy morał może wyjść z tej historii, że, że bez Boga nie ma e, nawrócenia, nie jest możliwe nawrócenie, bo w tych ostatnich scenach zły charakter... E, gra w ten sposób i tutaj plus dla Christiana Slatera, że my tak naprawdę nie wiemy, czy on kłamie, czy on mówi prawdę. Czy może w tym momencie właśnie się nawrócił i coś z niego będzie dobrego. Żeby się jeszcze wytłumaczyć może, żeby nie podpaść tutaj słuchaczom, że z poważnego Kingowskiego opowiadania chciałbym zobaczyć ekranizację z przymrużeniem oka, to raczej chodziło mi tutaj o ekranizacje, jakie w latach 50. i 60. robiło brytyjskie studio Hammer. W głównej roli często występował tam Vincent Price. No i to właśnie były takie filmy, które były adaptacjami opowiadań Edgara Alana Poe. I one z jednej strony były takie lekkie, frywolne, ale z drugiej strony zadawały te pytania właśnie o dylematy moralne. Czy zemsta jest słuszna moralnie, czy jest uzasadniona i tak dalej. No i tego właśnie oczekiwałbym od tego filmu. No właśnie o tym tutaj cały czas mówimy. Dosyć dużo czasu poświęciliśmy na tą końcówkę, a tak naprawdę ja nie pamiętam, czy tak było w opowiadaniu, czy nie. A wydaje mi się na chwilę obecną, że nie, że w opowiadaniu morderca to był zimny człowiek, a osoba, która dokonywała zemsty, robiła to też na chłodno. I wydaje mi się, że w opowiadaniu kompletnie nie było tych całych dylematów, o których mówimy i tych pytań. Także to jest jednak dosyć dużym plusem dla filmu. No to jest plusem dla ostatnich 25 minut filmu. No, no tak, bo jednak film ocenia się jako całość, a nie za ostatnie 20 minut. Tak. No dobra, to ja powiem tak, na zakończenie. Film oglądałem jak dotąd trzy razy. Za pierwszym razem był to ogromny zawód. Za drugim razem oglądałem ze spolszczeniem i sądziłem, że może to trochę pomoże, ale niestety nie, ja się strasznie wynudziłem na tym. Dziś oglądałem pierwszy raz z DVD i tak postanowiłem sobie, że całkowicie się odmurzę i włączyłem sobie wersję z lektorem. Tak, Ja doskonale wiem, że to żenada i że Palanty oglądają filmy z lektorem, no ale ja czasami oglądam. I w tym przypadku... Właśnie ja nie wiem czy ten film odebrałem jakoś troszeczkę inaczej, czy po prostu zadziałała zasada że im częściej słuchasz danej piosenki tym bardziej ona wpada w ucho mhm. bo dzisiaj film mi się nawet troszeczkę podobał oczywiście dobra, ja go oceniłem na stronie słabo i nadal twierdzę że, że jako całość wypada słabo ten film ma potencjał, ma kilka fajnych motywów, ale zbyt często niestety jest po prostu głupi a do tego wielokrotnie niepotrzebnie przynudza no ja powiem, że jestem pełen podziwu dla, dla mojego współrozmówcy że obejrzał ten film aż trzy razy. Ja szczerze mówiąc nie żałuję, że go obejrzałem, ale raczej traktuję go jako po prostu zaliczenie kolejnej kingowskiej ekranizacji. W skali od 1 do 10 oceniłbym go 5 na 10 Czyli powiedzmy dla fanów prozy Kinga, no to jest rzecz do obejrzenia na jeden wieczór do lekkiej rozrywki. Nie mogę powiedzieć, że dla fanów Jeffa Besleya jest to rzecz do obejrzenia, no bo chyba fanów Jeffa Besleya nie ma. Być może dla fanów Christiana Slatera. Ja szczerze mówiąc do tego filmu nie zamierzam wracać, a czy słuchacze sięgną po niego, no to myślę, że ocenią już sami, czy warto sięgać, czy nie. Największy problem jest taki moim zdaniem, że tak naprawdę gdyby ten film nie był na podstawie opowiadania Stephena Kinga, to ja bym go chyba wyłączył w trakcie. Dokładnie. To jest właśnie ten problem, że fani Kinga, wiedząc, że coś było zrobione na podstawie opowiadania czy prozy ich ulubionego twórcy, to będą oglądać to do końca, pomimo złej jakości. No bo tak naprawdę my tutaj oceniamy dobrze ostatnie 20 minut, ale żeby obejrzeć te ostatnie 20 minut, trzeba najpierw przebrnąć przez godzinę 10 nudy. Tak, trzeba sporo tyby... wycierpieć. Gdyby nie fakt, że to jest film Stevena Kinga, to ja bym nie przebrnął przez to, ja bym to wyłączył. Dzisiaj mieliście do okazji odsłuchać odcinek dosyć wyjątkowy. Tak więc, do usłyszenia. Do usłyszenia.